Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 kwietnia. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kłęby dymu nad Czerskiem na Pomorzu, płonie market i sąsiedni budynek. Jest apel o nieotwieranie okien. Dwie ofiary i pijani kierowcy. Policja szuka świadków tragedii na S7 w Łomiankach. Przygotowania do akcji Żonkile. Setki wolontariuszy wyjdą w niedzielę na ulicę z żółtymi kwiatami. Ogromny pożar w chińskim markecie w Czersku na Pomorzu. Ze względu na bardzo duże zadymienie służby apelują o nieotwieranie okien. Część mieszkańców pobliskiego osiedla została ewakuowana. Zapalił się też sąsiadujący z marketem inny obiekt handlowy. pożarga się około 100 strażaków mówi Joanna Knop ze Straży Pożarnej w Chojnicach. W chwilę po godzinie 9 wpłynęło zdarzenie najpierw od osoby takiej prywatnej prawdopodobnie z domu, że widzi czarne kłęby dymu. Następna formatka, że palą się palety przy markecie zadysponowano natychmiast siły i środki ochrony przeciwpożarowej, okazało się, że objęte jest pożarem sklep dosyć intensywne wydobywało się czarne kłęby dymu. Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin. Dziś przesłuchania w sprawie tragicznego wypadku w Łomiankach. W niedzielę na trasie S7 zdarzyło się sześć samochodów osobowych. Ofiary to 19-latka i 15-latek. Łącznie w zdarzeniu brało udział 11 osób. Jedna z nich w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Obie zatrzymane w sprawie tragedii osoby były pijane. Policja szuka świadków tego wypadku. Zwracamy się z ogromną prośbą o każdy odzew, każdy materiał. To jest prawdopodobnie pojazd marki Renault koloru czerwonego. Jeśli ktokolwiek z Państwa na nagraniach lub pamięta tą sytuację i taki pojazd utkwił mu w pamięci, zwracamy się z gorącą prośbą. Bardzo poważnie traktujemy tą sytuację, aby te materiały trafiły jak najszybciej no do którejś z komend, najbliżej pewnie miejsca zamieszkania posiadacza tego nagrania. Apelował rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji podkomisarz Jacek Wiśniewski. Polska jest gotowa pomóc Węgrom po wyborach wygranych przez opozycję, zadeklarował marszałek Sejmu. Włodzimierz Czerzasty pogratulował też narodowi węgierskiemu oraz Peterowi Madżerowi i jego ugrupowaniu. Marszałek wskazał, że jest gotów na bliską współpracę między parlamentami Polski i Węgier. Polska jak zwykle jest gotowa pomóc. Mamy swoje doświadczenia wychodzenia z mroków systemu pisowskiego bezprawia i chętnie się nimi podzielimy. Polski Sejm jest gotowy do bliskiej współpracy z parlamentem węgierskim. Marszałek Czarzasty dodał, że wobec zmiany władzy w Budapeszcie chce wznowić funkcjonowanie międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej. Kreml wciąż wstrzemięźliwie komentuje po wyborczą sytuację na Węgrzech. Jak podkreślają niezależni komentatorzy, po porażce Wiktora Orbana Władimir Putin stracił ważnego sojusznika, ale jego przyszły następca Peter Mojor nie odciął się całkowicie od wschodniej polityki poprzednika.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 Do jutra szkoły, biblioteki i domy kultury mogą zgłaszać się do akcji Żonkile. To coroczna akcja Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim. Placówki, które się do nas zgłoszą otrzymują od nas materiały edukacyjne, karty pracy, scenariusze, różne narzędzia, które mają pomóc w tym, żeby później przeprowadzić lekcje w szkole, czy przeprowadzić jakieś spotkanie w danej instytucji. I oczywiście każda taka instytucja otrzymuje od nas później dyplom, bo wiem, że to jest też czasem ważne, więc wystawiamy dyplom uczestnictwa. Mówi koordynatorka akcji Maria Bliźniak. Akcja Żonkile odbędzie się w najbliższą niedzielę, w 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na ulice Stolicy wyjdą setki wolontariuszy, by rozdawiać symbol Liczne papierowe żółte kwiaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl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 Od kilku miesięcy, formalnie od października ubiegłego roku, praktycznie od stycznia tego roku w Polsce działa system kaucyjny. Na butelki i puszki. Rozwiązanie, które miało być prostym narzędziem porządkowania naszych codziennych nawyków, oddajesz opakowanie, odzyskujesz kaucję, mniej trafia na wysypiska. W teorii model niemal idealny, sprawdzony w wielu krajach Europy. W praktyce jednak pojawia się pytanie, czy system jest dostępny i wygodny dla wszystkich, czy system sklepy i konsumenci są na nie gotowi i czy rzeczywiście zmienia on nasze przyzwyczajenia, czy raczej póki co Wprowadza chaos yy, i frustrację. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Hanna Dołęgowska, realizuje Elżbieta Malinowska, a państwa telefony będzie dziś, jak zwykle, odbierał Piotr Łodej. 22 i 7 trójek. My dziś pytamy, czy system kaucyjny w Polsce działa, a perspektywę e, przedsiębiorstw i tych, którzy za działanie systemu, takie praktyczne dostarczanie butelkomatów, obrót e, tymi odpadami z. Znaczkiem kaucji odpowiadają. Będzie dziś reprezentował głos Piotra Mazurka z Konfederacji Lewiatan i on o działaniu systemu do tej pory opowiadał mi tak. Ja chcę powiedzieć, że Polska nie jest tutaj wyjątkiem, ponieważ system kaucyjny funkcjonuje z powodzeniem w kilkunastu, w siedemnastu, czy nawet w większej ilości krajów. Mówię większej, ponieważ to tak szybko się rozwija, że czasem ciężko naprawdę to sprawdzić, gdzie te systemy już się otwierają, albo gdzieś pilotaż się, się otwiera, więc to jest na naprawdę bardzo duża ilość krajów. Jesteśmy drugim, co do wi wielkości można powiedzieć, po systemie niemieckim. Tam ten system działa z powodzeniem też od ponad Ponad 20 lat Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało taką konferencję prasową, gdzie poinformowało o tym, że ponad pół miliarda opakowań zostało zwróconych w ramach systemu kaucyjnego, że mamy około 50, ponad 50 tysięcy miejsc, gdzie takie opakowania możemy zwracać. Natomiast no pytanie, do czego te liczby porównać? Tak? No my mamy bardzo dużo sygnałów, że konsumenci, mieszkańcy, obywatele mają jeszcze bardzo dużo problemów z odpowiednim przygotowaniem tych, tych opakowań. Też fakt, że tych punktów zbiórki, czy też te miejsca, gdzie te opakowania można zwracać, są nie do końca przygotowane, to też nie wynika tylko i wyłącznie z, powiedzmy z opieszałości tych przedsiębiorców, z opieszałości tych klepów, punktów handlowych, czy, czy innych miejsc, gdzie te opakowania zwracać się możemy, tylko z tego, że po prostu było bardzo mało czasu. W, w wielu krajach europejskich, gdzie system kaucyjny był w, wprowadzany, wdrażany, czas na dostosowanie się do przepisów, to było od dwóch do trzech lat. I to w momencie, w przypadku, w którym system kaucyjny miał tylko jednego operatora. W Polsce, jak doskonale wiemy, tych operatorów jest siedmiu. A czasu na wdrożenie mieliśmy około pół roku. I co Państwo sądzą? No właśnie, czy to czas, w jakim wprowadzono u nas system kaucyjny, rzeczywiście krótki, to największy problem, czy może coś innego Państwa niepokoi albo drażni w systemie kaucyjnym, który już od kilku miesięcy w Polsce obowiązuje? Pan Mateusz Sosnowca do nas zadzwonił pod numer 22 i 7 trójek ze swoimi przemyśleniami na ten temat. Dzień dobry. E, dzień dobry, tak. Z tej strony e, jeszcze raz się przystaje Mateusz, tak. Jak pani Mateuszu to w sosnowcu ja wygląda? Jeszcze tak na propos pozdrawiam wszystkich słuchaczy i państwa e, no. E, Dziękujemy prowadząc. i pytamy o Maty w Sosnowcu. O, generalnie to trochę złożony temat i też.. Dość uciążliwy z racji tego, iż wiele butelkomatów jak zaobserwowałem, no, puszkomatów jest czasami po prostu nieczynnych ze względu czasami na awarię, zapełnienia i też niejednokrotnie przy wielu dyskontach widuje się czasami właśnie dość duże dwustolitrowe worki z puszkami i butelkami plastikowymi. I to wydłuża kolejki, a właściwie praktycznie wręcz uniemożliwia no, zwrot. Choć blokuję. z drugiej strony Ministerstwo Środowiska i Klimatu na swojej stronie informuje, jeśli w twoim sklepie nie działa butelkomat, to nie oznacza, że tracisz możliwość odzyskania kaucji. Każdy sklep objęty systemem kaucyjnym ma obowiązek przyjąć opakowania, także wtedy, kiedy automat jest chwilowo niedostępny. A jak to w Katowicach o. wygląda, panie Łukaszu? Dzień dobry. Dzień dobry, tak, po sąsiedzku. <laughs> eee, tak, jak, znaczy według mnie system kaucyjni to jest takie troszkę no, nabicie nas w butelkę że tak powiem e, jako no man, no man. tak e, dlaczego tak uważam ponieważ e, sam proces odzyskiwania tych, tej kaucji jeśli my, my zapłacimy kaucję za butelkę w sklepie następnie jeśli nie oddamy tej kaucji z tej butelki nie wiem, zniszczymy ją, zgnieciemy za bardzo lub zniszczy się etykieta. To myślę, nie powinno być jakimś kryterium takim ostatecznym, że nie mogę już tego oddać. Eee, ta kaucja zwraca, nie jest zwracana, nie wiem, do budżetu państwa na ochronę środowiska, tylko do operatora. I teraz licząc, yy, mnożąc sobie liczbę osób, które dziennie wyrzuci tą butelkę za te 50 groszy, to dla mnie jest to po prostu... Ktoś na tym bardzo dobrze zarobił po prostu. A z to akurat operacji. jest jeden z powielanych mitów. Mówił o tym i będzie mówił jeszcze na naszej antenie nasz dzisiejszy ekspert Piotr Mazurek. Ale my na chwilę zostawiamy Państwa z. Z odrobiną muzyki i czasem na przygotowanie się, by zadzwonić pod numer 22 i trójek, napisać do nas maila na adres radio.pl lub zostawić swój komentarz na Facebooku. Dziś pytamy, czy system kaucyjny w Polsce działa. Z Państwa punktu widzenia. Rozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Czy państwo mają problemy z przygotowaniem opakowań kaucyjnych do zwrotu? Czy w najbliższej okolicy, w której państwo mieszkają, recyklo maty, recyklomaty, butelkomaty, jak zwał, tak zwał, działają? I jak działają? O to dziś pytamy w audycji Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek, czekając na państwa telefony i maile pod adresem radio.pl i na naszym trójkowym Facebooku. A dodzwonił się do nas pan Sławomir z Podkarpacia. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Ja oczywiście powiem, bo zapytania, że system działa, tylko tak jak pani wspomniała, jak ten system działa. Jak? jak na Podkarpaciu no, on działa? No właśnie kiepsko, kiepsko, panie redaktor. No w zasadzie to jest strata czasu, my to za karę musimy butelki oddawać. Ja akurat ostatnio przez trzy moje zwroty kaucji y, miałem przypadłość wypełnienia y, automatu i musiałem czekać, więc takie wieczorne, nocne od, o, od, od, oddawanie butelek skończyło się tym, że marnowałem czasami nawet i 20-30 minut swojego życia, bo obsługa sklepu oczywiście musi się wstawić, musi swoje obowiązki przerwać, musi to zrobić, więc 30 minut z straty dziennej. Żeby na to, żeby odzyskać mam, kilka tak, Dwa, złotych. trzy razy w miesiącu, tylko parę złotych. Więc dla mnie to naprawdę niepojęty ten system. On jest niewłaściwie przygotowany po, po, po, po na szybko i, i naprawdę myślę, że Trzeba to przemyśleć. Ja kiedyś powiem tylko pani jeszcze, że zazdrościłem krajom, które mają ten system i tak liczyłem i patrzyłem w przyszłość, kiedy w końcu będzie on w Polsce. I mamy go w Polsce i teraz psioczę na niego i bardzo chętnie wróciłbym się do tej sytuacji, w której ja sobie na pszok oddaję recyklingowane butelki w woreczku i mam święty spokój. Ale do tej sytuacji już najpewniej powrotu nie będzie. Pan Marcin z Warszawy ma chyba lepsze doświadczenia i z udziałem dzieci. Prawda? Tak, witam, Dzień witam dobry. Marcin, Marcin, Warszawa. Ja jak mój y, poprzednik też odbiłem się od systemu, w jednej sieci poszedłem do obsługi, naprawdę bez problemu przyjęli, dostałem karteczkę, a buzia mi się śmiała, kiedy przed sobą widziałem młodych ludzi, nie wiem, czwarta, piąta klasa podstawówki, dla których to się robi small business. I w ten sposób się uczą naprawdę jakichś pozytywnych nawyków, a mam nadzieję, że też sprowokuje to innych po prostu do zbierania i tak dalej. Przoki, niestety, chyba nie były rozwiązaniem, bo tych e, słynnych butelek, petów. I tych małpek, które w przyszłości mają, mam nadzieję, być objętych, rowy są plan. pełne. Także A... naprawdę trzymam kciuki. A dzieci rzeczywiście potrafiły, przynajmniej w Skandynawii, widziałam to na własne oczy, czerpać dużo radości z karmienia maszyny butelkami. Zwłaszcza, że tuż obok maszyny stała wielka ściana z żelkami do wyboru i natychmiast można było za uzyskane eurocenty nakupić sobie żelek pełne kieszenie. Wracamy do naszego eksperta Piotra. Mazurka z Konfederacji Lewiatan, który może rozwieje jeszcze kilka mitów dotyczących systemu kaucyjnego w Polsce. To jest podobna sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku przymocowania tych zakrętek do butelek. Wtedy też zabrakło takiej informacji, zabrakło wyjaśnienia, jakim, w jakim celu wprowadziliśmy takie, takie prze, przepisy. Było mnóstwo memów pokazujących, jakby ośmieszających ten, tę decyzję, natomiast było bardzo mało praktycznej, takiej precyzyjnej informacji, dlaczego to zostało wprowadzone. Sytuacja jest podobna, jest bardzo wiele teraz dezinformacji, nie wiem, w zakresie tego, że operatorzy zarabiają na systemie kaucyjnym, że, że nie wiem jakieś zachodnie, za, zachodnie koncerny tutaj dorabiają się można powiedzieć na tych niezwróconych opakowaniach. Co oczywiście jest nieprawdą, ponieważ każda niezwrócona kaucja nie trafia do kieszeni tych firm, tylko trafia na do operatora, którego celem jest ta, ta niezwrócona kaucja ma na, na celu polepszenie tego systemu, przekazanie jakby usprawnienie go jeszcze bardziej, tak? To nie jest tak, że, że, że te firmy mogą sobie tę niezwróconą kaucję w, wypłacać. Ta kaucja musi być przeznaczana zgodnie z ustawą poprawę funkcjonowania systemu kaucyjnego w naszym kraju. Robimy to tak naprawdę po to, żeby na powrót te surowce, jakim, jakimi na przykład w, tutaj w przypadku tworzyw sztucznych, tym surowcem jest ropa naftowa, tak? Więc proszę pamiętać, że w historii naszego świata, czyli w sytuacji, gdzie dostęp do ropy naftowej naprawdę jest jakby bardzo krytyczną sytuacją, oszczędzanie tego surowca, czyli zawracanie surowca w postaci butelek plastikowych, produkowanie z nich na powrót nowych butelek, innymi słowy mówiąc, oszczędzanie Zaspędzanie tego surowca pierwotnego, jakim jest ropa naftowa, jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Kto jest przeciw? Pan Maciej na naszym Facebooku pisze, system może i działa, ale wymagałby dopuszczenia lokalnych firm do odbioru tego plastiku, ponieważ w wielu miejscach opłaty za śmieci idą w górę, a firmy tłumaczą się tym, że coraz mniej otrzymują plastiku. Gdzie tu logika w tym, że mając mniej śmieci płacimy za te śmieci więcej? Pyta pan Maciej na naszym trójkowym Facebooku, a pan Jacek z Warszawy jest już przy naszym telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak zacząłem wcześniej, nie od razu Kraków zbudowano, ale to zbudowano. Ale to jest zbudowano. bardzo młody system jest, i chyba choroby wieku dziecięcego przechodzimy właśnie. Zdecydowanie tak. Brakuje mi też w tym całym systemie tego, o czym przeczytała Pani w liście przedmówcy. Ja jeszcze sięgam pamięcią do takich punktów skupu butelek. Sam chodziłem, zbierałem yy, po, po rowach i lasach butelki i, i się je sprzedawało. Moczyło w wannie i tak dalej. Yy, I tego mi brakuje. Powinien być taki operator niezależny. Niech on sobie siedzi w budce jakiejś, ma plac i skupuje te butelki. Niech na tym nawet zarabia. Chodzi o to, żeby to wybrać z tych rowów i tych lasów yy, i włożyć to do systemu. A ludzie, moim zdaniem, wcześniej czy później nauczą się z tego korzystać płynnie. Przestaną tacy panowie, którzy chodzą i czyszczą brzegi Warszaw warszawskiej Wisły na przykład tutaj po, po weekendzie, których spotkałem raz pod takim butelkomatem z chyba ośmioma workami i zapytałem się, czy weekend był udany. Powiedzieli, że bardzo udany. A dwa, obnaża to naszą też taką... Dla mnie niezrozumiałe. Nie Jeśli można przynieść na imprezkę pełną butelkę, to może by wypadało zabrać pustą. Waży przynajmniej pół kilograma mniej. Zdecydowanie by wypadało. Pan Marek z Bogu Chwały też stoi w długich kolejkach do butelkomatów. Czy w Bogu chwale sprawniej to idzie? W Bogu chwale nie we wszystkich sklepach przyjmują, przyjmują tylko te, które oni sprzedają. Natomiast moich dwóch kolegów, Pan, który odebrał ode mnie telefon, nazwa ich Gumisiami, polują sobota niedziela, bo często gęsto butelkomaty są przepełnione, wybierają puszki. Puszki gniotą oddajemy je na złom. W ostatnich dwóch tygodniach zarobiliśmy 300 zł. Pokryli też koszty mojego, że tak powiem, zaangażowania, jeśli chodzi o paliwo. W związku z tym też ten system działa. Trochę w inny sposób, ale działa. A no Dziękuję. właśnie, skoro działa, to może należy się ucieszyć, a tam, gdzie nie działa, może wkrótce zacznie działać, bo jest to... Jedna z tych zmian, które odbyły się rzeczywiście bardzo szybko, dużo szybciej w Polsce w sensie wdrażania, a nie oczekiwania na to, żeby system został wprowadzony niż w innych krajach europejskich. Choć żadna to nowość, panowie, którzy do nas dzwonili wspominali, że my przecież w Polsce pamiętamy świetnie czasy z zwrotu butelek, ale ten system w kształcie, który obecnie wprowadzamy w Polsce narodził się w Szwecji w 1900. 1984 roku i rzeczywiście potem kolejne kraje skandynawskie, Norwegia i Dania wprowadzały go u siebie lekko modyfikując i on w takiej formie, którą dziś znamy działa już ponad cztery dekady. Mamy kolejny telefon od pana Krzysztofa. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof z tej strony, ze Szczecina. Ja właśnie z takimi yy... Sprawami jest za czasów reżimu PRL-u, były skupy butelek i butelka kosztowała 20 złotówkę, uszczerbiona jako stłuczka 20 groszy. I pod koniec lat 70., a butelka żytni kosztowała 85 zł. Później wódka poszła na 100 zł i kawsza za butelkę była 3 zł. I się, aha, a maluch kosztował 69 tysięcy, to znaczy 69 tysięcy butelek. Jak poszła butelka na 3 zł, zaczęto na stadionach zbierać, bo maluch staniał na 23 tysiące. Przez 3 lata kibole, kupili sobie malucha. Było to w kronicy, yy, polskiej kronicy filmowej. To jest rzeczywiście Także... osiągnięcie i chyba rekord Guinnessa w kwestii... I to kupili z giełdy. Gdzie nie można było w polnoc bycie kopić malucha czy tam dużego Fiata. Pan Adam yy, a ten z Olecka. Kuleje, kuleje. Wie pani co? Nie wiem, to jest na złość ludziom. Yy, czy, Chyba ludziom, nie ten... na złość ludziom, ale rzeczywiście jesteśmy jeszcze chwilowo zagubieni. Czy pan Adam z Olecka również? Tak, tak, jestem, jestem przy telefonie. Dzień dobry, dzień dobry, słuchamy pana. Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć, że inicjatywa bardzo dobra, potrzebna. Tylko oczywiście, no nie wiem czy ktoś poruszał, ja takie kwestie widzę, chciałem jakby za, tu zauważyć. Czyli pierwsza sprawa, że uczono nas do zgniatania cały czas puszek i wszelkich butelek. W tej chwili trzeba je prostować. Teraz wyobraźmy sobie lokal jakiś użytkowy, gdzie ktoś przydaje jakieś napoje, klienci to gniotą, tak? Nie można, jako, jako właściciel nie mogę tego jakby odzyskać tej marży, ponieważ jest zły nawyk, tak? No i teraz w tej chwili wyobrażam sobie, że jak tak stworzyliśmy te automaty, to powinien otrzymować również te pojemniki zgniecone, tak jakby odczytywać jakby nie wiem kod w inny sposób. Można było o tym pomyśleć. To rzeczywiście to... Jest, jest problem, o którym mówią eksperci. My często jednak ciągle mimo wszystko nie wiemy, jak się obchodzić z tymi opakowaniami, żeby one naprawdę miały szansę skutecznie zostać e, zwrócone. I pan Marek z Giżycka dołącza do naszej rozmowy. Jak w Giżycku sprawa się Dzień ma. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznam się szczerze, do tej pory nie oddałem jeszcze żadnej butelki do, do tego butelkomatu. Dlaczego? E, ponieważ uważam, że zgniatanie butelek jest największym koszmarem tego systemu. E, oczywiście zgniatam dalej, oddaję jako posegregowane odpady, no i pewnie operator się cieszy. No ale pan zgniata i nie odda pan jednak do butelkomatu, więc operatorzy butelkomatów by się z kolei nie cieszyli. Pan Jakub z Bielska-Białej, zgniata czy nie zgniata? E, witam, dzień dobry. Ja chciałem poruszyć troszkę taki inny temat, bo miałem okazję zaobserwować e, ten system pracując w Niemczech. No i widziałem właśnie jak e, ludzie podjeżdżają jakimiś tam w miarę samochodami, wyciągając e, duże worki, tych różnych napoi, które, które spożyli. I troszkę się tak podśmiechiwałem, że oho, oh, jak to dobrze u nas w Polsce, że nie, że nie, nie, muszą, nie musimy być tymi śmieciarzami, tak? Oczywiście w cudzysłowie bez obrazu dla tego zawodu. Natomiast standardowo, no to yy, mieszkam akurat na osiedlu mieszkalnym, gdzie zawsze byli tacy ludzie, którzy sobie chodzili, dorabiali, zbierając te puszki, ale i też pewnie yy, firmy, które to odbierały, wyspecjalizowały się właśnie w zbieraniu takich puszek gdzie potem jest e, zwijali taką kostkę, bo miałem okazję kiedyś to zaobserwować. I teraz e, standardowo idąc do śmietnika, tak sobie ostatnio patrzyłem, to mam bardzo, bardzo dużą torbę różnych opakowań plastikowych. E, I po mleku jest op opakowanie plastikowe i butelek jakichś szklanych po pasatach czy innych jakichś spożywczych produktach, a tak naprawdę tych butelek do kaucji mam jakąś tam siatkę, bądź, bądź dwie jakieś mniejsze siatki. I teraz się zastanawiam, co z tą resztą śmieci i dlaczego e, tylko jakby wyspecjalizowaliśmy się w odbieraniu tych puszek i butelek, skoro tam to, to również jest surowiec e, pewnie zbliżony do tych e, speta, prawda, czyli z butelek. I, e, e, I jeszcze ostatnia kwestia to taka, zapytałem e, Czata Gubiti, e, ile Procentowo y, kaucji zostaje w systemie. No i na ten moment oszacowuje ponad 30%. Czyli ponad 30% 5-miliardowego systemu kaucyjnego na razie jest cały czas jakby w rękach tego systemu. No i pytanie, czy, czy dobrze, czy źle? No to jest dopiero początek, ale rzeczywiście mamy do kogo równać. W Niemczech e, zwroty sięgają 99%. W Finlandii puszek zwraca się 100% tych zakupionek, a butelek PET 92%. Więc rzeczywiście jesteśmy na początku tej drogi, ale uczymy się. Państwo opowiadają, jak to wygląda w różnych y, częściach Polski, a my czekamy na kolejne telefony i kolejne maile oraz wiadomości po krótkiej przerwie z Michaelem Kiłanuką. W tle. I'm Jeden wielki absurd, napisał o systemie kaucyjnym pan Tomasz na naszym Facebooku, a pani Klaudia pozdrawia wszystkich idiotów kupujących w plastikach, którzy tracą czas i poleca szklane butelki. To kwestia kreatywności. My w audycji 22 ,7 trójek jednak będziemy Państwa zachęcać, żeby się nie obrażać nawzajem. Kodeks naszej audycji i zasady, których staramy się tutaj przestrzegać, mówią o tym, że nie oceniamy się też, słuchamy się z ciekawością i z szacunkiem, bo możemy się od siebie nawzajem wiele dowiedzieć i nauczyć, a ja jestem ciekawa, co pan Marcin z Bydgoszczy ma nam do powiedzenia dziś. Dzień dobry. Mnie to zawsze zastanawia, już od dłuższego czasu, yy, takie pytanie. Pamiętam, mam 49 lat, pamiętam dokładnie, jak to było gdzieś około 35 lat temu, jak wchodziła y, do Polski z grubą taką fetą duża amerykańska y, firma sprzedająca te napoje, to nawet plastikowe butelki były zwrotne w takich fajnych skrzyneczkach, które się nosiło. Oddawało się, przynosiło się, wszystko było zgodne. Były też z takiego specjalnego, grubego plastiku. Tak, ale co się potem wydarzyło, że się wszystkim nagle zaczęło opłacać, robić te, te pety i robić tego problem, a nie dopasować się do takiego standardu, który, który był wszystkich. To były takie czasy jeszcze, że i inne butelki były zwrotne, wszystko funkcjonowało na zasadzie zwrotności. Co się potem wydarzyło takiego, że nagle to się przestało opłacać? To jest bardzo dobre pytanie, może na nie odpowiedź pan Jacek z Warszawy, któremu się nie podoba, że się robi z nas śmieciarzy. Nie do końca. Dzień dobry, nie Dzień do końca. Dzień dobry. Ja rozumiem, nie, mówiłem o czymś innym, że nosząc butelki do sklepów z płazem, takim zielonym, ładnym, owszem, wrzucamy to do pojemnika i pojemnik tego nie zgniata. I potem to jest przekazywane dalej w formie całej. Natomiast nosząc butelki do sklepów z chrząszczem, tam to wszystko jest zgniecione, miętolone i oni i w takim stanie no, sknieciony. Po co takie, to po co my musimy nosić, że tak powiem, w stanie całym, jeżeli to i tak jest potem miętolone? Te, tego nie rozumiem, natomiast no, zgadzam się też z, z którymś tam w że powinni małpki i te wszystkie inne po alkoholach... Objęty również systemem kupowym i to jak najszybciej. Ta zmiana rzeczywiście jest przygotowywana, choć ponoć natrafia trafia pewien, na pewien problem techniczny, a mianowicie te najmniejsze szklane butelki bardzo często blokują maszyny i nie je na wiele godzin. Pan Marek Skaszub jest sołtysem i boryka się, jak słyszę z tym problemem. <gry> a, Dzień, Aha, dobry, dzień halo, dobry, halo, dobry. halo, słyszymy się świetnie. Pozdrawiam, pozdrawiam z Kaszub. Tak, fakt, jestem sołtysem dużej wsi 7000. Co, jedyne, co zauważyłem, to na pewno jest mi teraz plastikowych butelek i puszek w rowach. To jest na pewno na plus. Następny taki mam w zasadzie nasza straż tutaj mam, ja też jestem w straży, pomysł zbierania tych butelki, i na pieniądze pieniądze, a później wymianę na sprzęt taki nasz też pomysł myślę, że to same dobre rzeczy no i pytanie tu do fachowca, czy każdy sklep musi nam to zamienić na pieniądze czy jest taka możliwość a co jeszcze do tego systemu, ja bym chciał tak zauważyć, że te butelki faktycznie kaucjonowane powinny być szklane chociażby najmniej złotówkę i byłoby na pewno mniej śmieci w a jeżeli mogę dodać, to troszkę ten w systemie nie dopracowali, to że gminy y, muszą y... Muszą płacić później większe kary za to, że nie, jest, nie mają takiej liczby segregowalności. Także coś tutaj też nie poszło. Tak do poprawienia w systemie. Działa no. system kar, nie działa chyba wystarczająco ciągle system zachęt. Pan Paweł y, z Poznania z kolei y, widzi tutaj potencjał na zwiększenie przedsiębiorczości wśród dzieci. Jak rozumiem, systemem zachęt, właśnie, a nie kar. E, tak, dokładnie. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Ja Zapędziłem, że z Poznania, już w sumie pod Poznaniem, Suchego Lasu, więc to taki bardziej lokalny, e, lokalny charakter, ale do czego dążę to, że faktycznie e, mi to się bardzo podoba z tego względu, że e, staram się uczyć dzięki temu dzieci przedsiębiorczości, e, nawet sam na to zwracam uwagę będąc na siłowni, że na przykład jakąś e, pustą butelkę wezmę i dorzucę dzieciom do tego ich wspólnego koszyka, które... Dzięki temu one sobie dokładają do kieszonkowych, które dostają raz w miesiącu i są w stanie tak naprawdę coś więcej kupić, albo tak naprawdę e, sami no, uczą się zarządzać tymi pieniędzmi, które e, muszą zdobyć chociażby przez to, że muszą się do tego sklepu wybrać. E, co Ostatnio nawet przetestowałem, koleżanka była córki i ona niechętnie chciała pójść do tego, ja mówię, no słuchajcie, chcecie mieć na lody e, to jest najlepsza opcja, żebyście zdobyli te pieniądze, więc no jakiś taki efekt edukacyjny, e, jakiś potencjał edukacyjny w tym, w, tym, w tym wszystkim widzę. To marzenie każdego chyba rodzica, żeby zbieranie śmieci stało się dla dzieci zabawą, a nie przykrym obowiązkiem. E, pan... Stanisław Zbielska jest przy naszym telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tylko system mi się podoba, wszystko jest świetne, tylko wzrost mi śmieci z 39 do 45 zł. To już dla mojej rodziny rocznie to jest 180 zł. Także ja nie używam praktycznie butelek BET, nie kupuję tych, tych napojów. a moje śmieci i moje, moje koszty wzrostu. Rocznie. Bardzo dużo. A to jest kolejny ciekawy wątek w naszej dyskusji. Wielu z Państwa pisze do nas, głównie na adres porozmawiajmymałpapolskieradio.pl, żeby powiedzieć, że jak się ogranicza w ogóle kupowanie napojów w opakowaniach plastikowych, to ten problem ma się jakby mniejszy. A pan Artur z Ostrołęki z kolei pracuje w branży, która tymi odpadami musi zarządzać i obracać. Jak to wygląda z pana perspektywy? Dzień dobry, witam Państwa. No, z perspektywy naszej branży to jest kiepskie bardzo podsunięcie. Głównie chodzi o to, że pozbywamy się, nasza branża została pozbyta dosyć cennego surowca, dosyć cennego odpadu. Auta typu śmieciarki jeżdżą cały czas, zbierają odpady od nas, od klientów indywidualnych, od osób spod z domu i one nadal będą musiały, że one nie przestaną jeździć, Z tym, że po prostu będzie mieć cennego odpadu w tym wszystkim. Co za tym idzie tak naprawdę y, firmy komunalne już, już to nie to, że się o tym mówi, tylko już zaczynają podnosić cenę odbioru odpadów. Także zapłacimy za to wszystko, za to, za to wszyscy i pamiętajmy jeszcze o tym, że ślad węglowy też pozostaje dużo większy. Nie ma to nic wspólnego tak naprawdę z ochroną środowiska. Zwróćmy uwagę, że te śmieciarki, tak jak wspomniałem na początku, one dalej będą jeździć, dalej będą odbierać się na te odpady, a dodatkowo jeszcze będą jeździły e, auta, które będą obsługiwały system kaucyjny. E, ktoś, powiedział, ktoś powiedział, że na zachodzie robi tak się od lat. Pewnie kiedyś to miało jakiś sens. Natomiast na dzień dzisiejszy firmy odpadowe tak świetnie sobie radziły z tym odpadem, że po prostu zabieramy im e, znaczący dowód. No wedle mojej najlepszej wiedzy jednak nie było tak kolorowo i ten odsetek odzyskiwanego i przekazywanego do recyklingu plastiku e, był ciągle na wysoce niezadowalających poziomach, dlatego za, e, delikatnie rzecz ujmując, namową Unii Europejskiej musieliśmy ten system wprowadzić e, u nas szybciej, żeby nie płacić też z tego tytułu kar, a pan Arkadiusz dzwoni do nas ze Szwecji, która ma największe, najdłuższe 42-letnie już doświadczenie w systemie kaucyjnym i jego obsłudze. I jak Dzień to w Szwecji dobry. wygląda dziś po tych 40 ponad latach? Dzień dobry, system pracuje bardzo dobrze, ale jest jedno ale sklepy i nasze automaty nie przyjmują w sklepach butelek, które nie mają pantu tak zwanego, nie mają tego znaczka do czytania, żeby skaler mógł odczytać. I. Jeżeli masz taką butelkę w domu, kupiłeś napój gdzieś turecki, jakiś tam egipski, czy wino, które nie ma tego znaczka, automat tego nie przyjmie. I to jest rozwiązane w ten sposób, że na osiedlach, przy sklepach osiedlowych są ustawione pojemniki specjalne i tam my wyrzucamy te właśnie niekaucjonowane butelki. W sklepie kaucji nie płacimy, jak kupujemy. A tam je wyrzucamy, czyli jak ja mam w domu puszki czy butelki różnego rodzaju, przed pójściem do sklepu muszę popatrzeć, czy jest ta pieczątka pant Dziękuję. U nas ten znaczek recyklingu znaczek, tak, to jest kaucji, znaczek recyklingu, znaczek recyklingu, gdzie wszystkie maszyny odczytują i biorą. Wrzucę bez automat, automatycznie mi wyda spółkę. Żeby odrzucie. tego nie nosić, przepraszam. Puk żeby tego nie nosić znowu do domu, to lepiej stawić w domu, zanim się pierze, bo to się zbiera nie tam dwie trzy puszki tylko. Całą reklamówkę papierową, tam jest 20-30 puszek i wtedy się dopiero jedzie. Jak I oddaje się spomoda. przy okazji. Bardzo dziękujemy e, Panie Arkadiuszu. U nas rzeczywiście ten znaczek też jest kluczowy. Są co prawda sieci handlowe, które zachęcają do tego, żeby przynosić wszystkie opakowania e, z tworzyw, e, poddających się recyklingowi. Ale proszę pamiętać, że to nie jest ogólnopolska zasada. Pan Stefan z Piły dodzwonił się do nas i czeka już bardzo cierpliwie i długo. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Słychać mnie? Bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Bo też głośno mówiące, to... Mam takie pytanie. No sklepy są zobowiązane do przyjmowania puszek, butelek. A co w wypadku takim ja mam zrobić, jeżeli nie chcą przyjąć ode mnie puszki czy butelki, bo żądają paragonu, że to jest od nich? Jak ja mogę to wyegzekwować? To jest pytanie zasadne, zwłaszcza, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie informuje stanowczo, że sklepy, które realizują ten system kaucyjny mają obowiązek odbierania takich opakowań i wcale nie tylko tych, które były kupione konkretnie w tym sklepie. Kilka jeszcze odpowiedzi na Państwa pytania ma Piotr Mazurek z Konfederacji Lewiatan, zwłaszcza na temat tego, co nam ciągle trochę umyka i nie wychodzi, przez co system się zacina i nie działa tak, jak powinien, a mógłby. Zdecydowanie należy szukać znaku kaucji. Znak kaucji to jest taki prostokąt ze strzałkami i w środku, Ku tego prostokąta jest wpisana kwota tej kaucji. W naszym przypadku w tym momencie to będzie 50 groszy, ponieważ ta kaucja dotyczy tak naprawdę butelek i puszek, butelek plastikowych i puszek metalowych. Po drugie, dbajmy o to, żeby etykieta, tak naprawdę ten kod kreskowy, kod EAN był czytelny, ponieważ to właśnie na podstawie tego kodu jest nam zwracana kaucja. Dodatkowo należy pamiętać, jeżeli oddajemy taki, takie opakowanie puste w butelkomacie, musimy pamiętać o tym, żeby to opakowanie było no, niezgniecione, można tak powiedzieć, ponieważ ten automat on nie tylko zczytuje kod kreskowy, ale również skanuje to opakowanie. Tam jest system kamer i na przykład wagi, który bada, czy. Te informacje składu kodu kreskowego są zgodne z tym, co on widzi, że tak się wyraży. Proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o zwrot właśnie w butelkomacie, to najczęściej otrzymamy bon na zwrot tej kaucji, który możemy wykorzystać w danym sklepie, ale tutaj ważna informacja, że jakby sklep nie może nam uniemożliwić wypłaty gotówki. Więc jeżeli nie chcemy robić zakupów, jeżeli chcemy tylko sobie zwrócić kaucję, to mamy takie prawo. Ja bardzo lubię przykład Szwecji, bo tam ten system ma tyle lat, co ja. I tam jakby konsumenci, tak jak w innych krajach, gdzie te systemy działają, po prostu działają na zasadzie po prostu w ramach takich co tygodniowych, czy też co jakichś różnych takich okresowych zakupów. po prostu po prostu zabierają te puste butelki, oddają je najpierw w, w, w macie, a potem robią zakupy. Zdecydowanie się nie zgadzam. Zdecydowanie się zgadzam. Przypominamy, za butelki plastikowe jednorazowe o pojemności do 3 litrów powinni państwo odzyskać 50 groszy kaucji, za puszki metalowe do litra też 50 groszy, a za butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra pojemności. Kaucja wynosi złotówkę, a z Berlina dzwoni do nas pan Adam z z doświadczeniem kolejnego europejskiego kraju, który ma też wybitne wyniki. Prawie 100% zwrotów do niemieckich butelkomatów udaje się realizować. Nam w Polsce jeszcze daleko do tego wyniku. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, serdecznie wszystkich. Witam, ja już mieszkam na, na tym samym zachodzie. Nie będę używał tej nazwy, bo zaraz będziemy mieli jakąś krytykę. krytyki, ale proszę państwa, ja mam mieszkanie i w Polsce, mieszkam i w Polsce, mieszkam tak samo co ponad 20 lat w Niemczech. I proszę mi wierzyć, że nie bardzo rozumiem, dlaczego u nas Polski, polskie, polskie władze otwierają drzwi, które są dawno otwarte. Wystarczy zaposiłkować się schematami dostępnymi, czy to w Niemczech, czy to we Francji, czy to w Szwecji. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Niestety w Polsce ludzie muszą się przyzwyczaić do pewnej segregacji. Do tego, że to, co my kupujemy, to są nasze ciężko zarobione pieniądze i te ciężko zarobione pieniądze Musimy po prostu w jakiś sposób zwrócić i tyle. Trzeba do tego się jednak Natomiast powtarzam jeszcze raz, tutaj na Zachodzie jest troszeczkę inaczej. Proszę mi wierzyć, że ja czasami przez przypadek wezmę jakieś opakowania, szklane z Polski i one tutaj po prostu do automatu wchodzą. To nie jest problem tego, że jest kod kreskowy, to nie jest problem tego, że mamy na przykład jakiś tam dziwny kod zwrotny i jeszcze wiele innych rzeczy. Po prostu system nie jest moim zdaniem jeszcze na tyle wypracowany, żeby akurat do tego jeszcze do tego dojść. Uważam, że system jest jak najbardziej potrzebny. Kiedyś po prostu miałem okazję w pewnej gminie akurat ten, ten temat rozwiązywać, ale uważam, że jeszcze niestety brakuje nam trochę lat pracy nad tym wszystkim. Jestem jak najbardziej za, jestem nad, za tym wszystkim, tak jak pani tutaj po przytoczyła przy, przykład, i po prostu musimy sobie wyrobić nowe nawyki, bo jak pan słusznie powiedział, chodzi nie tylko o nasze pieniądze, ale też o środowisko i świat, w którym żyjemy. Pani Małgorzata z Warszawy dołącza do naszej dyskusji. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jednak mam to pytanie, jak ten system ma się do śladu węglowego? Produkcja tych automatów no, generuje mnóstwo stali, wody i innych składników. Poza tym to szpęci, szpeci krajobrazno. Pytanie, kto jest producentem tych maszyn, kto na tym zarabia, jak to będzie perspektywicznie, już myśląc, jak to będzie złomowane, bo zużyte maszyny, bo te maszyny się zużywają. No i ślad węglowy z uwagi na ten dodatkowy plan, skąd tych odpadów, gdzie to jest przewożone, kto zarabia na tym przetwarzany, czy polscy przedsiębiorcy, czy zagraniczni. Czy kapitał. No, czy, no takie pytanie, czy przynosi to więcej szkód niż korzyści? To są ja wszystko te... bardzo ja zasadne jestem... pytania. Eksperci jestem... branży, ale też nasze Ministerstwo Środowiska i Klimatu przekonuje, że ten system z pewnością nie jest doskonały, ale póki co jest tym najbardziej skutecznym i sprawdzonym, jaki udało się wymyślić, przetestować i wprowadzić już na takim obszarze, który obejmuje aż 180 milionów e, Europejczyków, prawie całej e, Unii Europejskiej. Pan Wojciech pisze na naszego e, maila mm, tak. Powróćmy do szklanych butelek wymienialnych. Po mleku, po piwie, wodzie gazowanej i nie. Po śmietanie i po mleku i tak dalej. Im mniej wzorów butelek, tym lepiej dla środowiska. Każdy browar mleczarnia niech ma takie same butelki. I wrócą takie zawody jak z filmów Barei. Roznosiciel mleka pod drzwi. Przypomnijmy sobie lata 70. i 80. Pozdrawiam trójkę. My też y, pozdrawiamy i słuchamy kolejnego telefonu i głosu z Grodziska od Pana Michała. Halo, halo, słyszymy się Panie tak, Michała? Dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Ja jestem rozczarowany systemem zbierania tych butelek. Wielokrotnie jeździłem pod różne markety, sklepy tylko powierzchniowe i prawie za każdym razem trafiam na zapełniony, zepsuty jakieś kolejki, gdzie oddanie tych butelek zajmuje mi tyle czasu, że w tym czasie wolę porobić inne ciekawsze rzeczy natomiast butelki wrzucić do segregacji plastiku i mieć to z głowy. System słabo działa wszystkie koszty właściwie związane z kaucją zostały przerzucone na, na mnie jako klienta. Tak? Jeżeli nie zaniosę, to ja tracę. Jeżeli mam śmieci w domu płacę za śmieci, to teraz właśnie mam wzrost. Kosztów, ponieważ firmy, które zajmują się wywozem śmieci, straciły jak gdyby część dochodów w postaci tych butelek, no bo to, to są butelki w nazwie, natomiast jest to materiał, z którego dalej można coś tam jeszcze zrobić, tak, I, i się go sprzedaje. Także jak gdyby mam wrażenie, że cały ciężar z producentów, którzy generują butelki, te, te, te całe śmieci, został przerzucony na konsumenta, jeżeli coś nie zadziała, Jedyną osobą, która traci w tym układzie jest konsument. Pan Mimo Rafał z Krakowa no. ma ostatnie słowo w naszej dzisiejszej audycji o systemie kaucyjnym w Polsce. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem wędkarzem i z perspektywy wędkarza Wprowadzenie systemu kaucyjnego to jest najlepsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć tutaj w tym naszym kraju. Ja A wiem, A nie ma wędkarstwo do tego? tego A no ma, bo ja na przykład chodzę po rzece Dubni i w Młodziejowicach przy starym młynie na takim zakolu wiecznie pływało w wodzie około kilkuset, nawet mogę powiedzieć, nie wiem, kilka tysięcy plastikowych butelek. Od kilku miesięcy, regularnie tam chodząc, łowiąc ryby, jest czyściutko, nie ma ani jednej butelki, ani w wodzie, ani na brzegu, ani w tym lasku, do którego prowadzi tam do Starego Młyna, jest w końcu zrobiony porządek. Nie ma co Wspaniała naszekać. Wspaniała wiadomość i świetna puenta naszego spotkania dzisiejszego w audycji Porozmawiajmy. 227 Trójek od pana Rafała z Krakowa. Do rzeczywiście, wszyscy uczymy się tego systemu, a ponoć najlepiej działa on tam, gdzie przestaje być systemem narzuconym z góry, a staje się po prostu nawykiem prostym, dostępnym i tak oczywistym jak oddanie wózka przed sklepem. Dla Państwa, którzy jeszcze być może nie zaczęli korzystać z systemu, mam dwa adresy, butelkomaty.pl albo gdziepokaucje.pl, tam znajdą Państwo butelkomat, recyklomat ze swojej najbliższej okolicy. Ja już się dziś żegnam, Anna Kowalczyk wraz ze mną, Hanna Dołęgowska, Elżbieta Malinowska i Piotr Łodej, a jutro o tej samej porze przywita Państwa Krzysztof Łoniewski i zapyta, czy media pomagają rozwijać czytelnictwo, czy kształtują je według własnych interesów. To w kontekście najnowszych badań czytelnictwa w Polsce. Dziękuję i do usłyszenia. One, two, three, one, two, three, three, one, two, three, one, two, three, three, One two, three, one, two, three, three. Turn back